Książka do słuchania. Kontynuujemy lekturę nurtu Bacława Berenta i opowieść o generale Janie Henryku Dąbrowskim i jego dzieciach. Syn pozostawał pod opieką naczelnika. Pierwotnie córka również. Ale gdy Wojskowa Rada Wychowawcza zdecydowała się wysłać pannę na pensję do Saint-Germain, to przełożona zakazała pannie korespondencji po polsku i po niemiecku. Na pensji wszystkie listy do niej i od niej podlegały kontroli opiekunów. Fragmenty nurtu nagrał w 1978 roku dla Polskiego Radia Zbigniew Zapasiewicz. Za dawne wynurzenia serdeczne będzie odtąd i ojciec we Włoszech otrzymywał liściki grzeczne z przydygiem, pisane jak gdyby pod dyktando. Sam zaś pocznie wypacać z siebie wypracowania francuskie do córki w strofującym tonie namaszczonego ojca, jak tego oczekiwała pani przełożona, a wymagała najwidoczniej wyższa już edukacja panińska, na której generał nie znał się wcale. Odebrano mu serce dziecka, a nie tylko jemu. Safandula Pakosz doczeka się, że zmądrzała Karolinka zerwie z nim grzecznie. Na nic się nie przydały im monity naczelnika. Zobczała do ojca i do swych wojskowych opiekunów w Paryżu, z Francuziala na wskroś, zaręczy się nie za długo z pułkownikiem włoskim, półarystokratą, kawalierę Palombini. Zwyciężyła w niej matki, ambicja i spryt. W duszach, bo dzieci przemaga zawsze natura w rodzinie praktyczniejsza. Pan Jan pisuje coraz częściej, może za mamy pod szeptem, w sprawach pieniężnych wyłącznie. Tyle mu dała ta rodzina pierwsza, tyle dzieci z matki obcej. Ta małżonka z dostatniego domu generalostwa saskich była główną przyczyną nieustannych trosk pieniężnych męża. Ledwie z dziećmi zjechała z Drezna do Włoch, Rozpytywać jela spotykanych po drodze legionistów Ile też mąż ma karet i służby A dowiedziawszy się, że posiada jedynie konia pod wierzch I ordynansa na posługi Rozplakała się żewnie Kobieta towarzyska żyła dworem szerokim i gościnnym Otoczona rojem młodzieży wojskowej Rada uczęszczała na bale i spektakle rzymskie Gdzie mąż pokazywał się rzadko Zastępował go nieodstępny Pflugbail Jej rodak w służbie legionowej oraz rywal tego starszego i otyłego Sasa, bardzo jeszcze nieopierzony młodzieniec, tremo młodszy, brat poległego. Nie przeszkadzało to pani generałowej towarzyszyć niekiedy mężowi w pochodach, by ze swej landary niemieckiej, kazała ją sobie arcykosztownie sprowadzić przez Alpy, obserwować zapewne przez Lornią przebieg utarczek i bitew. Podobne zresztą karety małżonek prawych i lewych, towarzyszyły wtedy nierzadko pułkom zarówno francuskim, jak i polskim, Długim szeregiem na czele taborów, zajeżdżając do ledwie zdobytych miast. Pokój nie posłużył tej kobiecie wojennej. Zaczęła się pielęgnować, poddawać starannym tratmom. Nie wygodził pacyfizm nade wszystko jej urodzie, albo też co ponętne bywało na wojnie. Flugbeil już jej nie asystuje, topniały szybko korowody młodzieży kolonii. W Paryżu zachorzeje poważnie i zemrze jeszcze za pobytu Dąbrowskiego we Włoszech. Był sam. Nadmiarem obowiązków służbowych, nieprzeciążony, a w porównaniu z nędzą legionową wyposażony teraz szczodrze, powrócił do umiłowań nabytych za młodu w Dreźnie. Gromadził książki, mapy i sztychy, sprowadzał je sobie i z kraju. Zatapiał się ponownie w studia wojskowe i historyczne, dawał folgę upodobaniom do poezji i sztuki, dopełniał swe zbiory dawne. Rząd włoski zgłasza do Paryża pretensje, że ten generał polski kosztuje dużo, choć niewiele teraz robi. Francuzi nakazali uszanować zasługi byłego wodza Legionów. Serdeczne dawniej legnienie do przyjaciół zamienił w samotnik obecny w niemniej żarliwe umiłowanie kilku wodzów z wojen dawnych. A że miał wyobraźnię gorącą, uplastycznień głodną, więc otaczał się ich podobiznami w sztychach starych, więc dobierał sobie konie takiej jedynie maści, w jakich podobał sobie niegdyś Turen, więc nosił się w jakowejś kurtce sarmackiej starodawnego kroju, w każdym kroku chcący kopiować Czarneckiego. przymawia u któryś z pamiętnikarzy. Tym naiwnym wybiegiem fantazji samotniczej wiązał się z Polską, gdy więzi z jej ludźmi już się stargały. Tyle było w nim, upartej wiary w przeznaczenie swoje. W tych latach pacyfikacji do roku 1805 stykał się z Napoleonem nieraz. Jako delegat włoski jedzie z Mediolanu aż do Moguncji na wielką paradę Revy Nadryńskiej. Do Paryża wzywa go już Napoleon sam na bliskie asystowanie koronacji w Notre Dame. Każe mu wtedy pozostawać w Paryżu kilka miesięcy po to tylko, aby swoją obecnością powiększył grono dygnitarzy włoskich, Ofiarujących cesarzowi Francuzów koronę lombardzką. Na mediolańskiej znów koronacji znajdzie się Dąbrowski na życzenie Napoleona znowuż w najbliższej jego świcie. Wtedy to widzimy, choć na chwilę, jego oblicze dawne, nie dworaka na uroczystościach i nie zatroskanego ojca, koniec końców. Bezpośrednio po owych paradach koronacyjnych miał jakoby przypierać Napoleona do muru ze łzami w oczach, żaląc się przed nim, czyli Polskę należy uważać za straconą. Bonaparte miał go zapewnić, że sam we właściwej porze odbuduje państwo polskie. Ta relacja, mimo woli wróżebna, pochodzi ze źródeł austriackich, szpiegowsko-policyjnych, może więc wzbudzać dużą nieufność. Napoleon, zawsze tak oględny w obietnicach, w przeciwieństwie do Aleksandra, nie mógł wtedy dawać podobnych zaręczeń. Niejednym natomiast słowem pytyjskim umiał niewątpliwie podtrzymać w nim Nadzieje zamierające oraz trzymać go sobie w odwodzie pod tłokiem swej woli mocniejszej i po tysiąc tysiąckroć zasobniejszej w środki działań. Korzyć się będzie przed nią niebawem świat jakżeby żeby nie miał maleć i niedawny wódz Polaków. Nie stały już za nim legiony, nie przemawiał też z godnością i naciskiem, jak niegdyś do obywatela generała Bonaparty, gdy się dopominał o przedstawicielstwo polskie w pertraktacjach pokojowych czasu Campoformio. A jeśli zalamywał teraz ręce przed cesarzem, to dlatego, że były one już bez oręża. Stał się zwierciadłem bez siły wtedy polskiej. Mógłże czerpać z niej dumę? Nie nauczył jeszcze tego romantyzm. Na czele bosych legionów jako sił posiłkowych rewolucji wielkiej, rozpierało go, rzekłbyś, fizyczne aż poczucie wolności pod zawsze rozpiętym mundurem w barwach polskich. Pierś tę, pod szczelnie teraz opiętym uniformem obcego dygnitarza, zdobiły najwyższe odznaki cudzoziemskie orzeł złoty Legii Honorowej, order żelaznej korony lombardzkiej i nie mniej szumne zapewne gwiazdy dwojga Sycylii, trojga brudców itd. tak od szyi aż po pas. Mimo owej kurtki czarneckiego na podomu i turoniuszowych koni przyszłego wództwa w tych czasach pokoju przeklętego. Tak złożeczyli wączas ci oficerowie polscy, którzy wzięli wprawdzie abszyt, ale do kraju wracać nie zamierzali. Nie mieli bowiem za co, do kogo i po co. Rozwalensani teraz po brukach Paryża karmili się poniżeniem, nędzą i gorzkim chlebem idwalickim że w takich okolicznościach wynurzyć się musiało z serc niegdyś walecznych wiele mizerii ludzkiej, świadczą wymownie te słowa Pakosza, który byłemu wodzowi swemu, mimo rozdźwięków familijnych, składa wiernie raporty dalsze. Bez takich raportów nie mógłby zda się żyć, pan major. Nie wiedziałby, co począć ze zdarzeniami. Naczelnik kazał się starać o jak najprędsze wyekspediowanie z Paryża naszych abszytujących, bo takie się pokazują niegodziwości. Ten arcyludzki finał epopeji rycerskiej sprawił, że nawet ludzie stateczniejsi, nie mówiąc już o karierowiczach wojskowych, modlili się niemal do zbawczego bóstwa wojny. Nie ulegając tej białej gorączce każdej emigracji, postanowił Dąbrowski przeczekać po prostu pacyfikację, w której trwałość nie wierzył, a że praktyki bojowej nie było, Użytkować spokojowego czasu, gromadzić wiedzy jak najwięcej, dojrzewać ustawicznie ku czynom przyszłym. Wiara w nie była jedyną podówczas otuchą dni jego. Na przekór całej opinii kraju, nadziei samej na wspak, czerpał z tej otuchy już nie siły wytrwania. Nie starczyłoby ich, lecz beharung zgrzytał uporczywość. Uwziętość. Do lektury książki Wacława Berenta, nurt w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza, wrócimy jutro o tej samej porze. To oczywiście film harmonii dwójki, której Państwo słuchają. 9 minut po 22.00 my wracamy do muzyki. No i teraz mogę dłużej nawet proponować Państwu nagrania chóru kameralnego w Namur, który był jednym z bohaterów tej koncertowej części, głównej części naszego dzisiejszego spotkania. Tu już pod batutą szefa Leonarda Garcia Larcona i z jego orkiestrą kapela Mediterranea. To Program zatytułowany Carmina Latina, wydany w 2013 roku, muzyka radości, przepych, bogactwo, niezwykła różnorodność barw i temperamentów. Właściwie program łączący jakoś płynnie to przechodzi modlitwę, taniec, powagę i zabawę. Ruszamy do Ameryki Łacińskiej. Carmina Latina to program przygotowany przez tego argentyńskiego dyrygenta, który od wielu lat działa w Europie. Pokazuje nam w tym właśnie przedsięwzięciu, że iberyjska kultura muzyczna na Półwyspie była bardzo chętnie przywożona i akceptowana i wykonywana, rozprzestrzeniana także poza Hiszpanią, daleko na nowym kontynencie. Dio, a little bit Belen May, jego Tio, kompozycja, która otwiera program, no do dziś do niego wracamy, ukazał się na płycie w 2013 roku. Program niezwykle atrakcyjny, co już Państwo słyszeli, Carmina Latina. Kapela Mediterrana i chór kameralny w Namur, całość prowadził Leonardo Garcia Larcon, który pokazywał, że w Ameryce łacińskiej no, to mieszanie stylów miało rzeczywiście swoją bardzo śmiałą realizację. To z jednej strony polifonia religijna, z drugiej taniec. No, i jednym z autorów, który może być świetnym przykładem takiej wyobraźni był właśnie Gaspar Fernandez i jego utwór Belenme, Tio, wspaniały kompozytor meksykański, którego twór Znajdziemy właściwie wszystko sztuk renesansowej polifonii i rytmikę muzyki tradycyjnej Ameryki Łacińskiej. Po jego utworze, gościliśmy teraz w Meksyku, czyli w Nowej Hiszpanii, proponuję jeszcze dwa utwory. Jeden to kompozycja Vaya de Hira, ośmiogłosowa Juana de Araujo który działał w Peru, a drugi kompozytor Tomas de Torrechoni i Velasco zaprowadzi nas do Argentyny, do ojczyzny Lonarda García Larcona. Jego pięciogłosowy utwór Desveldado, Duenio, Mio, to będzie drugi utwór, który teraz usłyszymy. Juan de Araujo, Salve Regina i za nami jeszcze jeden utwór z programu Carmina Latina, Tomas de Torechoni Velasco i po utworze Vaya de Gira Rauho, przepraszam, to była Vaya... De Gira. Już nam się nie zmieściło Salve Regina. Usłyszeliśmy również utwór Des do Mio, pięciogłosową kompozycję Tomasa de Torrejón Velasco. To nagranie z 2013 roku Kapela Mediterana, chór kameralny w Namur, Clematis. Całość prowadził Leonardo Garcia Alarcón i tak zamykamy spotkanie w Filharmonii Dwójki. Do usłyszenia. Magdalena Łoś. Autopromocja. Nie ma w niej jakiejś takiej sztuczności, kokieterii, w przeciwieństwie nawet do zdjęć Witolda, które zawsze tak trochę z zadartym nosem. Tak ona była bardzo naturalna. Tą nierubiącą upozowanych zdjęć osobą jest Irena Gombrowicz. Nie tylko starsza siostra słynnego brata, ale przede wszystkim kobieta niestrudzona, działaczka społeczna, publicystka, autorka sztuk, także związana z polskim radiem. O czym w strefie literatury opowie Państwu jej biografka Aleksandra Gąsowska. Zapraszam w niedzielę o 11.00, Dorota Gacek. Autopromocja. Program drugi Polskiego Radia, minęła 22.30. Stanisław Staszyc, obywatel, użyteczny. Przed mikrofonem Michał Nowak dobry wieczór. Stanisław Staszic nie kojarzy nam się ze statystyką, ale to właśnie ona, nie jako sucha buchalteria, lecz jako narzędzie rozumienia społeczeństwa staje się w jego pismach jednym z języków nowoczesnego państwa. W czasach, gdy liczby dopiero zaczynały przemawiać w imieniu zbiorowości, Staszic uczył się słuchać ich uważnie. Jego projekt poznawczy wyrastał z ducha oświecenia, ale był czymś więcej niż prostą wiarą w rozum i postęp. Był próbą uchwycenia rzeczywistości społecznej w jej twardym, materialnym wymiarze produkcji, zasobów, nierówności. Zanim pojawiły się urzędy statystyczne i standaryzowane metody, on już myślał kategoriami, które dziś uznalibyśmy za fundamenty analizy społecznej. Ale ta protostatystyka nie była u niego neutralna. Liczby nie służyły wyłącznie opisowi, były narzędziem projekcji. W jego wizji statystyka staje się moralnym zwierciadłem narodu. Pokazuje nie tylko ile, lecz także dlaczego i co z tym zrobić. Dlatego rozmowa o Staszicu jako pionierze statystyki jest w istocie rozmową o narodzinach nowoczesnej świadomości społecznej w Polsce. O momencie, w którym rzeczywistość zaczyna być liczona po to, by mogła być zmieniona. W studiu dr Bartosz Działoszyński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Powiedzmy o okoliczności powstania Nie. tego dzieła, no bo oto nadchodzi klęska Prus w wojnie z Napoleonem i po traktacie w Tylży w 1807 roku powstaje Księstwo Warszawskie, więc mamy jeden kontekst takich rad dla rządu, który wówczas się tworzy, ale z drugiej strony też w tym dziele jest taka apostrofa do Francuzów jako potencjalnych naszych sojuszników. Jak ich przyciągnąć? No już nie tylko jakąś opowieścią poetycką, ale liczbami. To się opłaca. Z nami dobrze jest zawierać sojusz kontekst roku 1807, to tak jak pan powiedział, kontekst pokoju w Tylży, kontekst tej sytuacji, w której cesarz Napoleon już ma właściwie tę ziemię pod kontrolą polskie i wiadomo, że Polska w jakiejś postaci odrodzi się po rozbiorach. Pytanie, w jakiej postaci? No i są przedstawiane różne projekty. Głos Staszica to jest jeden z tych projektów, które wychodzą ze środowiska Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oczywiście to nie jest jedyny tego rodzaju projekt, on tam się na swoich też kolegów powołuje w tym tekście, o tym pewnie jeszcze będziemy mówili. O jakiej Polsce on pisze, kiedy pracuje nad tym dziełem o statystyce polskiej. I jak sobie już na sam początek tego dzieła spojrzymy, to widzimy, że on projektuje ten przyszły twór państwowy, przyszły twór polityczny dużo szerzej niż to, co Napoleon w Księstwie Warszawskim zrobił, chciał zrobić, mógł zrobić. To jest Polska, która nawiązuje do tych tradycji przedrozbiorowych. To jest próba zmierzenia się z tym, jak dużo właściwie straciliśmy i w pierwszym rozbiorze, i w drugim, i w trzecim rozbiorze. I próba właśnie także opisu, ale właśnie opisu ilościowego, jak dużo jesteśmy w stanie odzyskać i odbudować. Jak duża jest ta Polska? Z jednej strony mówi tak, granice Polski są naturalne, ale kiedy on zaczyna wymieniać naturalne granice Polski, to nam by się one wydały no jednak nie do końca naturalne. Tak, No bo okej, okay, zgodzimy się, że na północy Bałtek, na południu Karpaty, ale na zachodzie co mamy? Tam mamy ciąg górzystych terenów, które wychodzą gdzieś od Śląska, Okej, okay, to jest dla niego naturalna zachodnia granica Polski, dla Staszica, a na wschodzie mamy błota poleskie i mamy Dniepr, który można jeszcze umocnić i to będzie nasza... znaczy to nie będzie, to jest, mówi Staszic, naturalne granica Polski, więc on ma wyobrażenie o jakimś naturalnym kształcie Polski. A z drugiej strony, kiedy planuje przyszły podział administracyjny, zresztą nie z to jego pomysł, on się tam powołuje na Tadeusza Czackiego, to po pierwsze nie będą to województwa, tylko jest pomysł podziału na departamenty, czyli wzory francuskie są włączone. No ale wśród tych departamentów znajdujemy i Witebski, i Połock i obszar województwa kijowskiego czy bracławskiego. Nawet na końcu wspomina, że dobrze by było jeszcze coś napisać o księstwie kurlandzkim. Więc z jednej strony będziemy mieć departamenty tak jak Francuzi, ale z drugiej strony on włącza w ten projekt podziału Polski na departamenty te obszary, które no, znalazły się ewidentnie poza możliwościami Napoleona w tym momencie w roku 1807 i nie weszły w skład księstwa warszawskiego. Porozmawiajmy chwilę o tej metodzie. Na ile Staszic czerpał z zachodnioeuropejskich tradycji, jeśli chodzi o statystykę, na przykład tej niemieckiej statystyk jako opisu państwa, a na ile tworzył autonomiczne rozwiązania? Czy był tu nowatorski, czy tylko powielał pewne pomysły, które znalazł na zachodzie Europy? Na pewno inspiracje do jego wizji tego, czym jest statystyka, no to w pierwszym rzędzie to jest właśnie ten model niemiecki, który jest statystyką akademicką. Przede wszystkim ta szkoła właśnie Uniwersytetu w Gettynze kładzie podwaliny pod statystykę akademicką. To są właśnie takie postacie jak Gottfried Achenwald, czy Ludwik August von Schlesel. My nie wiemy, w jakim zakresie Staszic to znał i w jakim zakresie z tego korzystał, bo on tego nie cytuje, nie podaje przypis źródło, przypis źródło, ale na pewno ślady tego myślenia są obecne. My wiemy, że tego rodzaju literatura była adaptowana, jeśli nie przez samego Staszica, to na pewno przez jego kolegów. Takie osobistości jak Śniadecki czy wspomniany Czacki, oni spoglądali w tę stronę i wiedzieli, co się tam u Niemców, zwłaszcza w Getynze, w zakresie tej statystyki dzieje. Ale nie zapominajmy też o wpływach francuskich. Jak wyglądał rozwój statystyki francuskiej z kolei, bo to też jest ważne. Podwaliny, francuskiej statystyki, to są fizjokraci, to jest François Quesnay. to jest wykorzystanie opisu ilościowego, no właśnie, do usprawnienia rządzenia państwem, no bo statystyka to nie jest nauka o liczbach, to jest nauka o państwie to jest nowoczesny, ilościowy opis państwa przede wszystkim. No, u Francuzów właśnie mamy tę statystykę fizjokratów. Później ta statystyka fizjokratyczna była stosowana w praktyce, no chociażby przez ministra finansów w czasie rewolucji, Neckera, który pokazał, w jaki sposób można usprawnić czy uleczyć finanse państwowe, odwołując się do tego rodzaju narzędzi. Później statystyka nabiera cech próby szerszego spojrzenia, czy szerszego wykorzystania jej niż tylko takie cele praktyczno-polityczne, bo te wątki statystyczne oczywiście są one bardzo silne u Lavoisiera, gdzie właściwie mamy też taki ilościowy projekt w w państwowo-społeczny. U Kondorceta to już jest na takim poziomie abstrakcji, że to z tym projektem Stasicowskim niewiele ma wspólnego. I teraz można by w skrócie powiedzieć tak. Statystyka z tego kręgu niemieckiego w tamtym czasie to są fundamenty tego, jakie metody przyjąć, w jaki sposób opracowywać źródła, w jaki sposób to weryfikować. Oprócz tej szkoły gettyngeńskiej, jeszcze też nie wspomniałem, może warto powiedzieć, że statystyka też się pojawia i u Kanta, bo i Kant zwracał uwagę na to, kiedy pisał swoje teksty z filozofii polityki, z filozofii dziejów. Pisał o tym, że kiedy mamy do czynienia z pojedynczym przypadkiem, czy to małżeństwa, czy narodzin, no to jest oczywiście taki fakt trochę przygodny, ale kiedy sobie policzymy, ile już tego jest na danym obszarze w danej ludności, no to możemy już z tego wyciągać pewne ogólne, racjonalne wnioski na temat stanu politycznego i rozwoju historycznego. Więc mamy dwie szkoły. Mamy szkołę praktyczno-polityczną francuską i mamy szkołę akademicko-niemiecką. Obie na pewno w jakiś sposób wpłynęły na Staszica, ale w jakim dokładnie tego nie wiem. dlatego, że on no, nie zdradza swoich źródeł, ale też nie po to pisze tę książkę, żeby ona była rozprawką akademicką. Bliżej do projektu właśnie politycznego, ewidentnie jest to pewnego rodzaju projekt polityczny niż akademicki, więc bliżej chyba jednak tych wpływów francuskich niż niemieckich być może też projekt cywilizacyjny, nie tylko polityczny, to przyjrzyjmy się faktom. Jak spojrzymy do tego dzieła o statystyce, no to mamy przede wszystkim na pierwszym miejscu rolnictwo. Staszic pisze o zasobach i uprawach, na przykład w Ukrainie wymienia karczochy, szparagi i kawony, czyli arbuzy. Pisze o transporcie rzecznym i o młynach jako bardzo ważnym punkcie gospodarczym. Pisze też o klimacie. Wyróżnia zimę. Zima trwa pięć miesięcy, a resztę zajmują wiosna, lato i jesień czyli zima jako coś charakterystycznego w tym naszym regionie. No i teraz rodzi się pytanie, czy to jest opis pozbawiony ocen. Oto mamy taki klimat, musimy sobie z tym poradzić, czy jakaś próba usprawiedliwienia ewentualnych trudności w naszej gospodarce? To, że to on tak dużo uwagi poświęca rolnictwu, to jest na pewno spuścizna szkoły fizjokratów. To właśnie fizjokraci francuscy uważali, że to rolnictwo jest podstawą bogactwa narodowego. Ono oczywiście potem się przekłada na rozwój manufaktur i tak dalej, potem na odpowiednią politykę państwową i podatkową i celną, ale rolnictwo jest tym fundamentem więc to, że Staszic od tego zaczyna, to w ogóle nic dziwnego. To, że zima trwa pięć miesięcy, zapewne tak było. Ale zwróćmy uwagę, że oprócz tego opisu, jakie mamy warzywa i gdzie co rośnie, to jeszcze mamy opis tego, w jaki sposób my to wykorzystujemy gospodarczo. Bo tam jest przecież ten rozdział o tym, ile łasztów pszenicy co roku wypływa z Gdańska i on to śledzi, pokazuje kiedy wzrastało, kiedy opadało. Chociaż ważniejsze e... porty są na Morzu Czarnym niż na Błodychu. No, tak, zgadza się. Od razu przekłada się ten opis na potencjał gospodarczy kraju. I teraz pytanie, czy my ten potencjał wykorzystujemy odpowiednio, w pełni, czy jednak za mało. Jeśli za mało, na pewno da się coś z tym zrobić. No i tu mamy różnego rodzaju pomysły, nie tylko w przypadku rolnictwa, ale też później w innych dziedzinach, które Staszic tam porusza. A propos tego, że rolnictwo jest podstawą gospodarki, no to on pisze między innymi o wydajności polskiego rolnictwa. Wówczas pięć ziaren z jednego mniej więcej wychodzi. No ta wydajność z naszej perspektywy nie jest wysoka, ale on i tak zaciera ręce, jak to by było, gdyby większość powierzchni Polski przeznaczona została na grunty Orne. Tymczasem jest to mniej więcej jedna szósta wówczas całej powierzchni. Pisze o tym, że brak dróg kamiennych w Polsce nie wszędzie, ale są te regiony, zwłaszcza te błotniste, gdzie dróg brakuje. Chwali koniec magnaterii i chwali nowe sposoby gospodarowania, które się wiążą z większą wolnością i z poprawą sytuacji prawnej chłopstwa. No i teraz ciekawe jest to, że z jego statystyk jednak wyłania się taki obraz, że ta wydajność wzrasta niezależnie od tego, czy chłopstwo jest wolne czy nie, no bo pokazuje dane w XVI wieku i potem w XVII ewidentnie następuje wzrost, więc trochę te dane przeczą temu, co on pisze. A, Po pierwsze jest świadom tego, że historycznie zmieniają się wyniki gospodarcze i na przykład tam jest takie miejsce, w którym on pokazuje, w jaki sposób zwiększył się udział pól uprawnych w stosunku do pastwisk i łąk. Także za Zygmunta Augusta by więcej było pastwisk i łąk, potem udało się zwiększyć ilość tych pól uprawnych, więc to jest historycznie zmienne. Czego on nie bierze pod uwagę? Niespecjalnie chyba są pod uwagę wzięte koniunktury gospodarcze. Jeśli chodzi o ten wątek krytyki magnaterii, to jest bardzo ważne miejsce. To jest bardzo ważne miejsce, bo on mówi coś takiego. W gruncie rzeczy to, co zrobili zaborcy przez tych kilkanaście lat, to jednak był krok do przodu. My żyliśmy w ustroju feudalnym, który w ogóle był zacofany w stosunku nawet do przedrewolucyjnej Francji. To był taki system, który był nie do utrzymania. No, myśmy to postulowali w tej konstytucji 3 maja, ale tak naprawdę to zrobili nam to zaborcy. Ale to jest wciąż pierwszy jakby tylko krok, bo wciąż jeszcze nie osiągnęliśmy tego ustroju obywatelskiego, który mamy u Francuzów. I teraz znowu adres pasuje tę uwagę do tych, którzy będą tutaj projektować ustrój Księstwa Warszawskiego, czy właśnie tego odrodzonego w jakiejś postaci państwa polskiego. Zróbmy jeszcze kolejny krok, ten, który wykonali Francuzi i wzorujmy ten nasz model na tym modelu obywatelskim ustroju francuskim. Nie zatrzymujmy się na tym, co zrobili nasi zaborcy. I teraz tak, dlaczego stosunkowo mało uwagi poświęca tej kwestii chłopskiej? Dlatego, że Staszyc jednak był przede wszystkim autorem, mającym punkt widzenia mieszczańskiej, a nie chłopski, stawiający na rozwój stanu mieszczańskiego, a nie chłopskiego. I to też w wielu miejscach miejscach tego tekstu jest widoczne. Więc jego wizja to, owszem, zniesienie stosunków feudalnych, zniesienie pańszczyzny, to jasne, ale dużo ważniejsze jest promowanie rozwoju miast i promowanie rozwoju stanu mieszczańskiego. Żeby nie być gołosłownym, zacytuję fragment dzieła, pod w jakim stanie miasta? Tych jest w kraju mało, gdyż większa ich część nie różni się od wsi i mieszczanin w nich jest tylko rolnikiem. Rękodzieł fabryk, prawie żadnych nie masz w kraju. Jeszcze dotąd od rolnictwa mało rąk zbywa. Jest zaś w stosunkach rolnictwa z rękodziełami i z miasty pewny stopień pierwszego, na którym dopiero wszczynają postępują i doskonalą się drugie. Przy dobrym rządzie już teraz rolnictwo krajowe zamieniło się do tego stopnia, iż rękodzieła i miasta swój wzrost brać powinny. Czyli rzeczywiście jest tak, że to, czego nam brakuje, no on pisze o tym, że mamy mało fabryk stosunkowo, ten rząd powinien stawiać na rozwój miast przede wszystkim. To jest jedno z jego zaleceń podstawowych dla tych, którzy kierują państwem. Na pewno to jest ta wizja rozwoju, którą on właśnie przeciwstawia z jednej strony temu anachronicznemu modelowi magnaterii, który jego zdaniem już jest zmieciony. Nie ma już magnatów, są właściciele i te wielkie dobra są podzielone, ale to jest także kwestia przywilejów stanowych. No to nawet jego doświadczenie osobiste, czy jego biografia, to z jakiego stanu się wywodził, świadczy o tym, czy wpływa na to, dlaczego on właśnie stawia tę kwestię mieszczańską w pierwszym rzędzie, wiąże się z obserwacją tego, jak faktycznie te miasta wtedy wyglądały. Faktycznie wyglądały dość nędznie w porównaniu z innymi miastami europejskimi. Jak wsie. Tak. O ile już udało się coś ruszyć w przypadku rozwoju rolnictwa, o tyle w przypadku rozwoju miast jest jeszcze dużo do zrobienia. Nie wiem, jak sobie pomyślimy chociażby o tym, jak wyglądała Warszawa w okolicach roku 1800, gdzie jeszcze daleko było do tego miasta, które zaczęło przeżywać rozwój w XIX wieku. No a o mnie w miejscowościach już nie mówiąc. No to rzeczywiście jest tutaj dużo do nadrobienia i to nie jest tylko kwestia gospodarcza. To jest także kwestia polityczna, to jest także kwestia ustrojowa. Czyli te kwestie gospodarcze związane z rozwojem mieszczaństwa, one są związane z maksymalizacją właśnie wykorzystania tego potencjału, który dzięki statystyce polskiej właśnie rozpoznamy teraz. No i teraz no. kwestia jak się rządzić, a przy okazji charakterystyka Polaków jako narodu. Aby Polska prędzej do tak kwitnącego stanu postępowała, trzeba jej dobrego rządu. Lud ten pod dobrym rządem da z siebie wszystko zrobić. Naród jest w swoim charakterze dobry ludzki, a zarazem dzielny. Do swojej ojczyzny nad wszystko przywiązany. Uważając go ogółem w masie, on gotów dla odzyskania swego imienia i jestestwa przelać swoją krew i poświęcić wszystkie majątki. Dał niedawno świetny swojej cnoty dowód, gdy okazał, iż na ósmej części jego ziemi 40 tysięcy zbrojnego wojska powstało w czasie dwóch niedziel, kiedy inne całe narody tyle uzbroić ledwo zdołają w lat kilka. A więc przede wszystkim bitność, jakiś rodzaj przywiązania do ziemi, do państwa z drugiej strony, co z tą gospodarnością? Polacy przede wszystkim są bitni. Pamiętajmy cały czas o tej dacie. 1807. To, o czym on pisze, no to jest odwołanie oczywiście do powstania kościuszkowskiego, ale pytanie, do kogo on adresuje tę książkę? Czy kto będzie rządził Polską? W jakim stopniu, mówiąc wprost, ona będzie zależna od Francji? Że Prusacy polegli, że zostali rozjechani przez Napoleona, to jest jedno. Rozprawa z Rosją jeszcze jest przed nami. Jeszcze nie wiem, jak to się potoczy. Ale też musimy pamiętać o tym, że stosunek Staszica do Napoleona i w ogóle stosunek ówczesnych elit polskich, no z tego kręgu uczonych i myślicieli, w którym on się poruszał. Stosunek do Napoleona jest bardzo umiarkowany. To nie jest w żadnym wypadku legenda napoleońska. To jest stosunek daleki od entuzjazmu. Wiadomo, że nie po to Napoleon tutaj odbudowuje Polskę, żeby zrobić dobrze Polakom, tylko żeby stworzyć takie państwo, które będzie dla niego wsparciem w kolejnych kampaniach wojennych. Kiedy on podkreśla tę bitność, to on puszcza taki sygnał, warto zbudować, czy odbudować silne państwo polskie, dlatego, że ono będzie dostarczać bardzo dobrej, licznej i bitnej armii, tym, którzy będą, no nie powie wprost rządzić nim, ale tym, którzy będą naszymi sojusznikami, inspiratorami, wzorami i tak dalej, nie gra w drużynie Napoleona, tylko gra w drużynie polskiej, można by tak powiedzieć. I on to pisze tak, żeby przekonać Napoleona i tych, którzy będą budować ustrój polski, administrację tego drożonego państwa polskiego, żeby pokazać, że im silniejsze będzie to odbudowane państwo, tym silniejsza będzie także armia polska. I to potem jest ten znakomity rozdział o tym, jak dużą armię jest w stanie Polska wystawić, tam te szacunki są bardzo wysokie, a całe to zaplecze gospodarcze jest przedstawione i wcześniej, i później. Armię z czegoś trzeba utrzymać. Po tym rozdziale o armii będzie rozdział o podatkach przecież. Tak. Tak, to jest bardzo ciekawe. Tutaj też jeszcze jedna ciekawa uwaga, czy spostrzeżenie Staszica, że najbardziej bitni i najdzielniejsi to są górale, ale a propos jeszcze rządu, jego rys antyarystokratyczny, czy antyfeudalny bardzo silnie dochodzi w tym dziele do głosu, pisze tak, lecz zachowaj niebo, aby lud tak szanowany przy tym swoim się cudownemu odradzaniu miał wpaść znowu w rząd złych, skażonych albo mało oświeconych, w rząd samych osób zepsutego plonu, w rząd tych samych albo im podobnych, którzy go jedni przez dumę i złość, drudzy przez nieumiejętność i głupstwo przyprowadzili do zguby, aby się przez takich odradzał, przez takich był zgubiony. Zachowaj go, Boże, od magnatów." Jemu trzeba czem prędzej króla, a króla z mocą jednowładztwa, z duchem wielkim, stałości i męstwa. Czyli jednak nie chodzi o demokrację, ale o monarchię absolutną. Nie zapominajmy o tej stronie oświecenia, która sprzyja właśnie władcy trzymającym silną ręką w garści całe państwo. I teraz pytanie, kim miałby być ten król? Nie byłby to cesarz osobiście, być może ktoś ustawiony, czy wskazany, czy namaszczony przez cesarza Napoleona, czy miałby to być ktoś z jego rodziny, bo przecież wiemy, że Napoleon obsadzał trony europejskie swoimi braćmi, swoją rodziną, i także swoimi marszałkami. Czy być może miałby to być ktoś, ale to chyba najmniej prawdopodobna możliwość, ktoś z arystokracji polskiej. No jak wiadomo, po pierwsze króla Polacy nie dostali od Napoleona. Dostali księcia. I to nie polskiego, tylko warszawskiego i to jeszcze z dynastii Wetynów, z niemieckiej dynastii, więc tutaj Napoleon nie usłyszał, nie przyjął do wiadomości, nie spełnił się ten postulat Staszica i w ogóle można by powiedzieć, że to co się stało, to co się zjeściło, ten ustrój księstwa warszawskiego był znacznie poniżej tych które tutaj w Staszic w tym tekście o statystyce polskiej przedstawia. Ale jeszcze wracając do tego tonu takiego antyarystokratycznego, on pisze tutaj mniej więcej w podobnym tonie, w jakim kilkanaście lat wcześniej pisał ksiądz Sieje, kiedy pisał rozprawkę o tym, co to jest stan trzeci. U progu rewolucji francuskiej, kiedy rysował program rewolucji francuskiej. I to jest jakby powtórzenie tego ruchu, ale jakby zarazem z doświadczeniem rozbiorów polskich. To znaczy, jeżeli nie wykonamy tego, jeśli nie wykonamy tej pracy zmiany ustrojowej, no to już pierwszą karę za to otrzymaliśmy, to były rozbiory i to jest doświadczenie, którego Francuzi nie mamy, więc to powoduje, że jakby to żądanie zlikwidowania tej dominacji magnatów jest absolutną koniecznością. I dlatego on jakby pochwala te kroki, te reformy, które już nawet wykonali Prusacy czy Moskale. No trudno, oni to zrobili, ale to był krok w dobrym kierunku. Dalsze kroki wyznaczona Francuzi, którzy wykonali tę pracę w toku rewolucji. No ale hmm? ciekawy hmm? ideał się tutaj też e, objawia, mianowicie ideał rządu to król pruski, gdyby tylko nie był antypolski oczywiście. Pisze tak, jest w składzie tego rządu, rządu pruskiego, piętno geniuszu. Tak na dobrą sprawę on chciałby, żeby Polacy się rządzili tak jak Prusacy, a, a nie Prus Francuzi. Prusacy mają gabinet, mają ministrów. Pamiętajmy jeszcze o tym, jak wyglądają te rządy pruskie w tamtym czasie. To jest początek tych reform państwa pruskiego, które zaczynają być przeprowadzone po upadku Prusy Fryderycjańskich, tych Prus oświeceniowych. To już nie jest rząd pruski z czasów Fryderyka II Wielkiego, to już nie jest nawet rząd pruski z czasów Fryderyka Wilhelma II, to już jest kolejne pokolenie i ten nowy monarcha pruski, Fryderyk Wilhelm III, po kompletnej kompromitacji i po krachu państwa pruskiego, które nastąpiło dopiero co rok wcześniej, w 1806, zaczyna wdrażać projekt bardzo mocnej modernizacji Prus. Więc jeśli Staszyc pisze coś takiego, to raczej ma na oku przyspieszone reformy, modernizację, którą Fryderyk Wilhelm III u progu swoich rządów za pomocą ministrów i premierów, najpierw von Steina, później von Hardenberga, wdraża właśnie po to, żeby zbudować właściwie od podstaw zupełnie nowe państwo pruskie, państwo już oparte o te doświadczenia zmian ustrojowych które zaszły we Francji. Bo chodzi o to w gruncie rzeczy ostatecznie, żeby Polska była na tyle silna, żeby mogła wystawiać odpowiednią liczbę wojsk, żeby było za co utrzymać. Przy okazji rozmaite projekty bardzo ciekawe, cywilizacyjne ma na myśli Stashis, między innymi szczepienia przeciwko głównym chorobom, które wtedy, jak wymienia to, są ospa i odra. Pisze też o niskiej gęstości zaludnienia w stosunku do Francji. Ponad dwukrotnie mniej ludzi na kilometr kwadratowy w Polsce mieszka. Powołuje się też na bardzo ciekawą kategorię sprawiedliwość najmniej niesprawiedliwa, zdając sobie sprawę, że każdy rząd nie do końca ideał sprawiedliwości jest w stanie zrealizować. No i też ciekawy projekt podatkowy, mianowicie wskazuje na akcyzę i loterię, jako na te podatki, które mogą przynieść gigantyczne dochody dla tego państwa. To jest bardzo ciekawy projekt związany z tym, na czym budować swoją siłę to mamy tutaj trzy wątki. Mamy wątek ludnościowy, mamy wątek militarny i mamy wątek finansowy czy podatkowy. To może zaczynając od tego wątku ludnościowego. Tam na początku tego dzieła Staszic szacuje, o właśnie, żeby jakieś liczby wreszcie przytoczyć, bo tyle o tej statystyce mówimy, a mało liczb było do tej pory. Staszic szacuje, że przed pierwszym rozbiorem ludność Polski liczyła około 14 milionów, plus minus. W wyniku pierwszego rozbioru to spadło mniej więcej do 9,5 miliona. To jest oczywiście nieporównywalne z taką ludnością, powiedzmy Francji. Francja wtedy tam do chodziła, nie miała jeszcze 30 milionów, ale... To 25, bo... No, 25, właśnie, coś koło tego, przy mniejszym obszarze. Ta gęstość zaludnienia oczywiście jest zupełnie inna, no, ma, mamy błota, mamy, mamy stepy ukraińskie, i, więc oczywiście to jest także przesłanka do tego, dlaczego trzeba wspierać mieszczaństwo i, i trzeba wspierać rozwój miast, dlatego, że one przyspieszą rozwój ludnościowy, one skatalizują ten przyrost populacji. Jeśli chodzi o te dane ludnościowe, bo to sobie warto zadać pytanie, na ile aktualne są te dane, które podaje Staszic. Z punktu widzenia naszych dzisiejszych szacunków, bo też oczywiście dokładnych danych nie mamy i mieć nie będziemy, one są dobre, jeśli chodzi o rząd wielkości, natomiast one są troszeczkę jednak przeszacowane, bo 14 milionów, no to chyba nawet jeszcze wciąż za dużo podał, raczej byśmy obecnie szacowali ludność Rzeczypospolitej przed rozbiorami na jakieś 12, góra 13, ale to góra, 13 milionów, więc przeszacował, ale nie za dużo. A, jeszcze warto zwrócić uwagę, skąd on czerpie dane. Skąd on wie, że 14.? Ksiąg parafialnych. Ale właśnie, to nie jest system zbierania skrupulatnego danych z małych ośrodków. Nie należy sobie wyobrażać tej książki tak jak naszych roczników statystycznych GUS dzisiejszych. Po pierwsze, to są jakieś dokumenty rządowe na bardzo dużym poziomie ogólności. Ale po drugie, też warto zwrócić uwagę, że on tam korzysta ze statystyk zaborców. Jak tylko rozbiory były przeprowadzone, to nasi zaborcy, sąsiedzi bardzo szybko przeprowadzili skrupulatne rachunki, bo chcieli policzyć, ile tak naprawdę dostali. I on teraz jakby uczy się od nich i mówi, dobrze, to skorzystajmy z ich Rachunków. Na tym opiera swoje szacunki jeśli chodzi o tę kwestię militarną. On tam bardzo ambitnie szacuje i znowuż możemy sobie powiedzieć, przestrzelił trochę, czy przeszacował, jeśli chodzi o to, jak liczebną armię jesteśmy w stanie wystawić, bo on tam nawet do 250 tysięcy dochodzi. No oczywiście to jest takie trochę licytowanie swoich możliwości po to, żeby zachęcić, znowu, żeby zachęcić Napoleona, po to, żeby ta jego konstrukcja, czy odbudowa państwa polskiego była projektem jak najszerszym. On tam szacuje, że przy takiej liczbie populacji, jaką dysponowała Rzeczpospolita, to 250 tysięczna armia to spokojnie w zasięgu naszych możliwości. I to jest co najmniej porównywalne z armią próżką, jeśli nie większą. Tym bardziej cenny byłby taki sojusznik. A jeszcze tam są ciekawe kwestie dotyczące relacji między płciami. Podaje, że zauważono, że na 100 urodzeń jednak jest o dwóch więcej mężczyzn niż kobiet, co też daje nam do myślenia. Po pierwsze, skąd to wziął? Znowu pytanie: czy to księgi parafialne, czy są pozbierane jakieś szczegółowe informacje, czy jakieś takie ogólne rachuby. Potem mówi, ile z tej ludności męskiej jesteśmy w stanie pobrać, jak tam dwóch czy ile będziemy brać, to tak możemy sobie szacować te armię. Co jest ciekawe, po pierwsze to jest statystyka szacunkowa, nie opiera się na żadnych konkretnych danych, nie czerpie z żadnych szczegółowych źródeł, tylko szacuje. Po drugie to jest statystyka porównawcza, bo on porównuje potencjały różnych państw. I on mówi tak, do Francji to my oczywiście nie dogonimy ani teraz, ani w najbliższym czasie nieporównywalne potencjały, ale Prusy są spokojnie w zasięgu naszych możliwości i spokojnie możemy ich prześcignąć. Co ciekawe, nie ma tam specjalnie odniesień do potencjału rosyjskiego, no który znowu ma. byłby nieporównywalny. Nie ma, nie ma, nie ma, tym bardziej, że projektuje taki rodzaj wspólnoty słowiańskiej, ale marzy mu się, że tym przywódcą, tym liderem będzie Polska, a nie Rosja, co się wydarzy przecież w myśli w XIX wieku bardzo na szeroką skalę w Rosji, że tym nurcie słowianofilskim, że to Rosja jest tym liderem narodów słowiańskich. Marzy mu się też powszechna federacja europejska. Ciekawe, że już wtedy o tym pisze. Pisze też, że bez stabilnej Polski właściwie nie ma trwałego pokoju w Europie. Tak można byłoby też czytać sens tego dzieła. A tymczasem 8 lat później Kongres Wiedeński zadaje temu kłam. Zadaje temu kłam, ale zarazem po Kongresie Wiedeńskim dostajemy króla, którego nie dał nam Napoleon. I to nie jest król ani z Francji, ani z Niemiec, ani z Polski tylko właśnie z Rosji. Pytanie jest, jak daleko tak by posuwał się w tych swoich sympatiach do Francji, czy jaka jest jego strategia wobec Francji? Z jednej strony na pewno docenia zdobycze administracyjne, gospodarcze tego, co się wydarzyło we Francji w ostatnich kilkudziesięciu latach. Raczej nie jest to pozytywny stosunek do Napoleona, bo to, co on pisze tutaj i właśnie o tej roli narodów słowiańskich, o tej federacji, to to będzie później jeszcze mocniej powiedziane w rodzie ludzkim, który już będzie napisany po upadku Napoleona i tam znaczy, otwartym tekstem będzie mógł stawiać właśnie na Aleksandra I, a nie na Napoleona. Napoleon tam będzie bogiem wojny, a Aleksander I będzie tym, który zaprowadzi pokój w tej części świata i w ogóle w Europie. Ale to nie powinno być dla nas zaskakujące, bo tego rodzaju ton jakby już pobrzmiewa w tych tekstach właśnie z okresu pisania statystyki Polski. I ja bym powiedział tak, Francja tak, Francja reformująca się i przebudowująca i swój ustrój i gospodarkę po rewolucji, tak, ale niekoniecznie Francja napoleońska. To jest ten punkt odniesienia dla Staszica. Dlatego jakby ten projekt, który on przedstawia w Statystyce Polski, kompletnie się rozjeżdża z tym, co w praktyce zrealizowało się w Księstwie Warszawskim. Ja jeszcze wrócę na chwilę do gospodarki. Ciekawe dane dotyczące cen zboża. Staszic pisze, że wzrost cen zboża co 50 lat osiąga poziom 100%, a inflacja 525% na 150 lat, czyli widzimy, że mniej więcej ceny zboża są stałe. I tak jak później myśla o tym, żeby oprzeć stabilność waluty na złocie, tak on mówi, nie, Tą podstawą jest zboże. To w zbożu mamy pokładać całą naszą nadzieję na stabilność polskiej gospodarki. To znowu jest ten trop fizjokratyczny. Znowu pytanie, skąd on to wziął? Nie ma przypisu. Nie wiemy, nie wiemy skąd te dane mu się wzięły. Ale zwróćmy uwagę, że on ma na szerszą perspektywę troszeczkę niż tylko to rolnictwo fizjokratyczne. Bo żeby mówić o złocie, czy w ogóle na przykład, żeby na temat kursu pieniądza, czy inflacji więcej sobie pospekulować, no to musielibyśmy znowu mieć bardziej rozwiniętą klasę mieszczańską, Musielibyśmy bardziej przypominać Anglię niż przypominaliśmy, bo w ogóle pod tym względem nie przypominaliśmy. Zboże, jasne, jest podstawą, dlatego że to jest kraj rolniczy, Polska, ale nie tylko, bo pamiętajmy, że w tym czasie, dokładnie w tym czasie, kiedy on pisze tę statystykę Polski, to również już zaczyna pracować nad tymi tekstami geologicznymi, o których rozmawialiśmy poprzednim razem. On już ma w tej chwili napisaną tę pierwszą, albo równocześnie pisze tę pierwszą rozprawę o Górach Sarmacji, ta, która wejdzie jako pierwsza część później do tego wielkiego dzieła o ziemoródzie Karpatów. I też pojawiają się tam takie sygnały, że oprócz tych dóbr rolniczych, oprócz tego ogromnego potencjału rolniczego, który ma Rzeczpospolita, mamy również dobra kopalne. Zwróćmy uwagę i na to i I mamy za... sól. Mamy sól, oczywiście, i mamy i podatek od soli. Więc to jest ta kolejna gałąź przemysłu, którą możemy tutaj dobudować sobie do rolnictwa, które tak czy inaczej będzie stanowić podstawę. A do gospodarki takiej finansowej no to nam daleko i nie osiągniemy tego. Ciekawy jeszcze ten moment, bo jak tak się spojrzy na to z lotu ptaka, to być może to jest też taka opowieść o świecie, w którym cenne staje się przede wszystkim to, co można policzyć. I pytanie tutaj o Staszica jest takie, czy jest prototypem urzędnika który wierzy, że społeczeństwo da się zamknąć w tabeli, czy to jednak jest coś więcej? Czy on jest takim człowiekiem, który wierzy w neutralność tych danych statystycznych, czy jednak zdaje sobie sprawę, że w gruncie rzeczy to jest tylko część narzędzia retorycznego, że on może się powoływać na te rzeczy, realizując inne zupełnie cele? Na pewno to nie jest czysta retoryka. On stara się realnie oszacować potencjał. To nie są twarde dane bo do twardych danych, no to musielibyśmy mieć zupełnie inne podstawy i trzeba byłoby to zupełnie inaczej udokumentować. No ale takich twardych danych nie był w stanie nikt zgromadzić. Ale z drugiej strony to też nie jest redukowanie człowieka do liczby, bo to na pewno nie chodzi tutaj o jednostkę ludzką. To w ogóle ta perspektywa tego jednostkowego człowieka i sprowadzenia go do jakichś wielkości liczbowych, wielkości statystycznych w ogóle się nie pojawia. To jest projekt polityczny. Realistycznie oszacujmy, nie ustalmy stuprocentowo, ale oszacujmy, jaki jest tak naprawdę nasz potencjał. Potencjał ludnościowy, potencjał produkcji zboża, potencjał zdolności poboru wojskowego, potencjał, jakie kwoty możemy zebrać z podatków. Realistycznie oszacujmy jakiś rząd wielkości, porównajmy to z naszymi sąsiadami, porównajmy to z innymi krajami i zobaczmy, ile na tej podstawie jesteśmy w stanie osiągnąć. To raz, a po drugie, czy przypadkiem nie gramy poniżej naszych możliwości. A jeśli tak to, co można jeszcze usprawnić, co można jeszcze zmienić, żeby ten potencjał w większym stopniu wykorzystać. Więc ja bym tutaj żadnego takiego redukcjonizmu nie dostrzega ani nie oskarżałbym go o to. Wręcz przeciwnie, znaczy to jest oczywiście wzbogacenie narracji. Wzbogacenie narracji o historii Polski, także narracji o odreagowaniu tej traumy, jaką były rozbiory, ale właśnie, żeby tego nie robić gdzieś na, na metaforach, na przypowieściach historycznych, na alegoriach i na poezji, tylko policzmy. Policzmy, ile mamy zboża, ile mamy ludzi, ile mamy talarów, jaką mamy gęstość zaludnienia, ale na tym opierajmy pewien projekt. Więc To nie są same liczby, to jest także narracja. No właśnie, nie jest to być może poezja, ale te dane, którymi on się posługuje, są zakorzenione w pewnym projekcie moralnym i projekcie cywilizacyjnym, projekcie również politycznym, a więc to nie liczby są problemem, a problem jest wtedy, kiedy przestajemy pytać, czemu one mają służyć. Staszitz zadaje sobie to pytanie i być może to go chroni przed popadnięciem w ten zarzut o to, że redukuje człowieka do prostej, czystej i takiej przezroczystej danej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Bartosz Działoszyński był gościem audycji. Dziękuję pięknie za zaproszenie.